Witam w kolejnym podcaście Polski Detroit przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Dokładnie 30 czerwca 2005 roku yy, w sieci pojawił się pierwszy odcinek mojego podcastu. Yy, czyli łatwo policzyć, że kilka dni temu. Polski Detroit obchodziło swoje siódme urodziny. Naprawdę trudno mi jest w to uwierzyć, że to już tak długo. E, przede wszystkim bardzo Wam chciałem wszystkim podziękować za e-maile, które dostałem, za życzenia, za słowa e, radości chyba Waszej z tego, że nagrywam. Robię się już czerwony, także nie będę brnął tą ścieżką, nie będę mówił, jakie te maile były, ale, ale bardzo, bardzo dziękuję. Siedem lat, no chyba to coś do czegoś zobowiązuje, nagrywanie podcastu nadal sprawia mi wielką przyjemność, no może nie robię tego co tydzień tak jak do niedawna, ale, ale nadal bardzo się cieszę, kiedy jestem przed mikrofonem. Dziękuję za maile raz jeszcze i mam nadzieję, że już niedługo będziecie bardziej regularnie znajdywać w swoich iPodach czy na swoich komputerach mój podcast. Druga sprawa, o której chciałem powiedzieć. Bardzo chciałem podziękować raz jeszcze wszystkim moim amerykańskim przyjaciołom, dzięki którym wczorajsze święto niepodległości Fourth of July mogłem spędzić chyba w najbardziej amerykańskim miejscu w Warszawie z możliwych, w domu ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Bardzo dziękuję za to, że moi przyjaciele umożliwili mi spędzanie tego święta właśnie w tak zacnym gronie. E, oczywiście, wspaniali goście, e, wspaniała impreza, wspaniała e, pod wieloma względami. No i e, nieodzowna e, atrakcja e, każdego roku, jeśli mówimy o święcie dziękczynienia, e, o święcie niepodległości, przepraszam bardzo, e, to e, pokaz fajerwerków, a ten warszawski był. Może nieporównywalny do tego, co widywałem dotychczas w Detroit, ale na pewno jeden z lepszych i wzruszających w ostatnich latach. Jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz Happy Fourth of July. No dobrze, ale dzisiaj w podcaście chciałem przede wszystkim mówić o Euro 2012. Nie bójcie się, nie wyłączajcie swoich odtwarzaczy, swoich komputerów. Nie będę mówił o wynikach Polaków albo o tym, jak bardzo. Zmieniła się Warszawa, Poznań czy inne polskie miasta ze względu na Euro 2012. Chcę mówić o wolontariacie UEFY właśnie na imprezę Euro 2012. Jak wiecie, jakiś czas temu mówiłem o tym w podcaście, złożyłem aplikację na wolontariusza właśnie na tą imprezę. Było to bodajże w połowie 2011 roku. Złożyłem aplikację na wolontariusza, który miał pomagać przy obsłudze mediów, które, które będą obsługiwać, miały obsługiwać euro 2012. No niestety w którymś tam momencie zmieniła się troszkę sytuacja i nie mogłem przez miesiąc pracować jako wolontariusz dla UE przy mediach, no, ale o tym za chwileczkę powiem. Przede wszystkim no, chciałem Wam powiedzieć, jak wyglądała ta droga do Euro 2012, do wolontariatu. Na samym początku, wiadomo, musiałem odpowiedzieć na ogłoszenie. Po tym, kiedy już zostałem zaproszony na rozmowę, musiałem przyjechać do Warszawy z bardzo miłym człowiekiem. Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, dlaczego chcę być wolontariuszem, jak, z jakich w ogóle myślałem o tym, żeby zostać wolontariuszem. Powiedziałem, że tak naprawdę to bardzo mi zależy na tym, żeby ta impreza, w sumie najbardziej chyba największa impreza sportowa w historii Polski, żeby odbyła się w żeby była przygotowana w jak najlepszy sposób i żeby wszyscy goście, czy to będą Polacy, czy obcokrajowcy, żeby naprawdę dobrze czuli się podczas tych mistrzostw i, i naprawdę za każdym razem, kiedy ubierałem się w, stro, w strój wolontariusza UEF, myślałem o tym, żeby sprawiać, by ludzie byli zadowoleni, ci, którzy, którzy biorą udział w tym wielkim wydarzeniu. Oczywiście był krótki test z języka angielskiego, krótki test z języka rosyjskiego, bo też zdeklarowałem się jako człowiek, który Troszeczkę mówi w języku naszych braci ze wschodu. No i po jakimś czasie dostałem informację, że do, zostałem zaakceptowany. Podczas jeszcze tej rozmowy pierwszej, wstępnej zostało mi zrobione zdjęcie. Dostałem jakieś tam małe pamiątki od Łewy w podzięce za to, że wziąłem udział w tym interview. No i po jakimś czasie zostałem zaakceptowany. Zostały mi przysłane chyba bodajże w lutym albo w styczniu 2012 roku dokumenty do podpisania. Dokumenty, które były umową pomiędzy mną a firmą rekrutującą wolontariuszy uef -y. No i potem już byłem, powiedzmy, wciągnięty na tą taką szeroką listę osób, które miały zostać wolontariuszami. Mówię szeroko, dlatego że wydaje mi się, że w międzyczasie jeszcze kilka osób odpadło, zrezygnowało, no ale z 20 tysięcy osób, które złożyły aplikację właśnie na wolontariuszy, w Warszawie zostało chyba 500 osób już wolontariuszami. W kwietniu bodajże że było krótkie, była krótka impreza mająca na celu zintegrowanie tych przyszłych wolontariuszy w hali ursynów. Cało półdniowa, może nawet nie, nie półdniowa, ale cało wieczorna. To chyba nie jest dobry, dobry, dobre określenie w języku polskim, całowieczorna. Trwająca cały wieczór impreza integracyjna. Tak od początku powinienem powiedzieć. Oczywiście krótkie wystąpienia ludzi, którzy, którzy pociągali w cudzysłowie za sznurki organizujące wolontariat UEF na Euro 2012 w Warszawie. Krótkie szkolenie, zabawa, wspólna, jakoś te, wspólny jakiś tam posiłek, kolacja. Także było bardzo miło, już to był pierwszy moment, kiedy można było poznać ludzi, z którymi się będzie w zespole wolontariuszy, już jakieś tam pierwsze znajomości, przyjaźnie może nawet. Później po tej imprezie wiele osób poszło jeszcze, bo to była sobota wieczór, poszło jeszcze na imprezy w różnych warszawskich klubach, no i później już dostaliśmy dostęp do portalu internetowego, gdzie mogliśmy powolutku zapoznawać się, uczyć pewnych procedur, pewnych rzeczy związanych właśnie z wolontariatem czy z samą imprezą z Mistrzostwami Europy. Był właśnie taki krótki kurs e-learningowy. Trzeba było każdy wolontariusz powinien go zaliczyć. No i później już można było ustawiać swoje Zmiany UEFA proponowała, w które dni dany wolontariusz ma swoją zmianę. Wolontariusz był zobowiązany do tego, żeby w przeciągu bodajże dwóch czy trzech dni zaakceptować daną zmianę, daną shiftę, jak to niektórzy z angielska mawiają. No i właśnie wtedy podjąłem decyzję, że no nie mogę być tym wolontariuszem, który przez miesiąc będzie współpracował z mediami. Miałem być superwajzerem, kierownikiem osób obsługujących media, no ale przez to, że rozpocząłem pracę nie mogłem się aż tak bardzo zaangażować w organizację Euro i w wolontariat. Przepraszam. Dlatego zostałem zwykłym wolontariuszem, zwykłym, niezwykłym, no trudno, trudno powiedzieć, czy zwykły, czy niezwykły, który brał udział tylko i wyłącznie w imprezie jako wolontariusz w dniach meczowych. Czyli tak naprawdę były, było to pięć dni, w których odbywały się mecze na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tuż przed turniejem, bodajże 18 maja czy 16 maja odbyliśmy już trening, szkolenie na Stadionie Narodowym i to był pierwszy raz, kiedy, kiedy ten stadion widziałem i zrobił na mnie piorunujące wrażenie, mimo tego, że było jeszcze brudno, jeszcze wiele rzeczy było nie przygotowanych, ale naprawdę niesamowita sprawa, kiedy Wchodzi się w miejsce takie, gdzie mm, do niedawna stały stragany y, i Wietnamczycy, czy, czy, czy Rosjanie, czy Ukraińcy y, próbowali sprzedawać jakieś y, produkty w atrakcyjnych cenach, a teraz... <coughs> przepraszam, piękny stadion i łezka w się kręciła, że w tak krótkim czasie taki stadion powstał w Polsce. Na szkoleniu oczywiście procedury, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, procedury, o, procedury związane z kontrolą kibiców, procedury związane... Tak jak powiedziałem, z bezpieczeństwem, jak zachowywać się w danej sytuacji. 4-5 godzinne szkolenie też bardzo ciekawe. Później dostaliśmy już tylko informację, że należy przyjść na stadion, odebrać ubrania wolontariusza. I tutaj naprawdę duże zaskoczenie. Jeden ze sponsorów Euro 2012, firma NaA, dała każdemu wolontariuszowi plecak, a w tym plecaku wszystkie rzeczy w kolorach wolontariuszy, czyli takim błękitnym, dosyć ciemnym, błękitnym kolorze. Dwie koszulki t-shirty, dwie koszulki polo, jedna bluza z długim rękawem, jedna kurtka przeciwdeszczowa, krótkie spodenki z odpinanymi, dopinanymi, długimi przedłużeniami, czyli to wychodziło, że to są długie spodnie, drugie, zwykłe, długie spodnie, sześć par skarpet, Buty firmy na A, czapka i jeszcze taka, nie wiem jak to się mówi po polsku, nerka chyba, taki mały pasek z zasobniczkiem, torebeczką, czy to dla mężczyzn, czy dla kobiet. Także wyposażenie naprawdę fajne i tak jak powiedziałam no, w kolorach wolontariuszy. No i każdy wolontariusz był zobowiązany do tego, żeby właśnie... Te ubrania, dokładnie te ubrania, czyste, wyprasowane, schludnie ubrany wolontariusz, właśnie powinien przychodzić na swoje zmiany, na swoje miejsce pracy. Dostaliśmy identyfikatory duże, bardzo duże, standard, ustandaryzowane, trenerzy. Nawet reprezentacji piłkarskich, nie wiem czy zwróciliście uwagę, jak były jakieś tam zbliżenia podczas spotkań transmitowanych w telewizji, to rzeczywiście ci trenerzy, nawet takie same, mieli właśnie identyfikatory jak my, wolontariusze. No i tutaj ciekawostka: każdy wolontariusz do, od 15 bodajże maja, czy od 1 czerwca do 15 lipca mógł jeździć może jeździć nadal, bo dzisiaj jest w sumie 5 lipca, może jeździć na właśnie ten identyfikator wszystkimi środkami komunikacji miejskiej w Warszawie, czyli i tramwajami i metrem i autobusami. Także bardzo ładny gest ze strony miasta, że zezwoliła tym wolontariuszom uef właśnie poruszać się po mieście za darmo. No oczywiście też trzeba rozgraniczyć, może na sam początku o tym powinienem powiedzieć, ale Wolontariusze miejsce to jedna sprawa, jedna organizacja, jedna grupa, a, a druga grupa no to wolontariusze właśnie UEF, czyli zaopatrywani, szkoleni przez, przez tą międzynarodową organizację. Ja właśnie byłem w tej drugiej grupie. No i wracając jeszcze do tych identyfikatorów, w środku oczywiście chip i za każdym razem, kiedy przychodziłem na swoje zmianę, musiałem się odbić, musiałem zidentyfikować się i, i, i to było odnotowywane w systemie komputerowym. Oczywiście każdy wolontariusz miał określone cyferki, określone strefy, po których mógł się poruszać, do których mógł wchodzić. Zwykli wolontariusze, czyli ci z grupy, w której ja pracowałem, czyli SNS, safety and security mogli wchodzić tylko do trzeciej czwartej strefy czyli to był przede wszystkim dookoła stadionu i stadion a ja przez to, że złożyłem aplikację, do, by współpracować z mediami, to okazało się, że została mi, zostały mi przydzielony wstęp do wielu innych stref, między innymi na płytę boiska, na, do centrum prasowego i do wielu innych stref, do których zwykli wolontariusze nie mieli wstępu. Z jednej strony ucieszyłem się, ale z drugiej strony tak naprawdę to nie mogłem zbytnio korzystać z tego, żeby, żeby wchodzić w miejsca, w których nie powinienem być. No dobrze, no i wszystko powiedzmy już przygotowane i, i, i naprawdę już nie mogłem się doczekać momentu, kiedy przyjdę na stadion i będę mógł wziąć udział w tej imprezie i powiem wam szczerze, kiedy jechałem w pierwszy dzień meczowy, czyli to była polska Grecja, kiedy jechałem tramwajem na stadion, a musiałem być na stadionie 4 godziny, czy nawet 5 godzin przed meczem, to widząc tych wszystkich kibiców i widząc tą Warszawę zmienioną i mając świadomość, że będę w samym centrum wydarzeń i, i, i że jestem w Polsce i że Polska organizacja Organizuje ten, ten, ten tą imprezę, to naprawdę byłem strasznie dumny i, i sam do siebie się uśmiechałem e, i naprawdę byłem bardzo szczęśliwy, że, że uczestniczę w tej imprezie i że doczekam takiego dnia, no może nie powinienem mówić, że doczekam, nie jestem aż taki stary, ale e, że, że, że biorę udział w tej imprezie i naprawdę łapało, łapała ta cała atmosfera e, za serce i tak jak powiedziałem, no powinienem być wcześniej na stadionie, byłem. Y, oczywiście odbiłem y, się przy, przy wejściu. Y, od razu dostałem voucher na jedzenie, na lunch, dostałem voucher na wodę, na Coca-Colę. Y, spotkałem się z grupą, do której byłem przydzielony. Zjedliśmy lunch i zaczęła się już praca. Co dokładnie robiłem? Y, w sumie każdego dnia byłem na pięciu, powinienem być na pięciu meczach, byłem na czterech. Na ka za każdym razem robiłem coś innego podczas pierwszego meczu Polska-Grecja <śmiech> przepraszam, chodziłem po całym stadionie roznosiłem wodę Stuartom, czyli tym e, ludziom w zielonych koszulkach którzy stali e, w sumie na całym stadionie, dookoła stadionu e, dookoła boiska murawy na trybunach oni no niestety nie mogli schodzić ze swoich stanowisk pracy ktoś musiał im donosić wodę i byłem to ja i między innymi dlatego no, byłem też na samym dole, na linii rzutu karnego, kiedy Grecy wykonywali karny, który, który obronił nasz bramkarz Tytoń. Także byłem na samym dole i, i, i mogłem obserwować, jak to dokładnie wygląda z poziomu boiska. Miałem, tak jak powiedziałem, wstęp na murawę, mogłem tam chodzić. No ale oczywiście cały czas no, nie oglądałem meczu, tylko. Starałem się pracować, chociaż no kilka zdjęć, filmy nagrałem i chyba najbardziej wzruszające dwa momenty śpiewanie polskiego hymnu na meczu Polska-Grecja i na meczu Polska-Rosja. Zresztą notabene na Polska-Rosja byłem w, w momencie odśpiewywania hymnów, byłem w sektorze kibiców rosyjskich i ta wielka sektorówka rosyjska zjechała między innymi też i na moją głowę film w rozdzielczości w jakości HD, gdzieś mam, mam, mam nadzieję, że wrzucę go może na moją stronę, to będziecie mieli okazję obejrzeć i no cóż jak, jakie były stosunki z kibicami greckimi, rosyjskimi, nie muszę wam opowiadać było przecudownie Wspaniałych ludzi poznałem i na trybunach i wspaniałych wolontariuszy. Na meczu Polska-Rosja też chodziłem po trybunach. Później na meczu Republiki Czeskiej z Portugalczykami stałem na bramie numer B, na bramie B. Jest to brama tutaj od ronda Waszyngtona. Przez tą bramę mieliśmy dane szacunkowe, że podczas, przed meczem powinno wejść około 15 do 20 tysięcy ludzi. Okazało się później, że 40 tysięcy ludzi przeszło, przeszło przez tą bramę i naprawdę w którymś momencie było już naprawdę... Ciężko. Kilka razy powiedziałam naprawdę, ale naprawdę tak było. Było ciężko, dużo ludzi i byli bardzo niezadowoleni z tego względu, że tak naprawdę tylko 6 przejść było otwartych. No i moim zadaniem było przywitanie kibica, sprawdzenie autentyczności jego biletu i wskazanie mu drogi do stewardów, którzy obszukiwali każdego kibica. No i powiem szczerze, że było bardzo dużo ludzi zdenerwowanych, pijanych, ale, ale większość to, była, to były szczęśliwe rodziny, szczęśliwi ludzie, którzy chcą zobaczyć widowisko naprawdę na wysokim poziomie. Z każdym starałem się przywitać, z każdym starałem się zamienić kilka słów. Obrigado w języku portugalskim czy Listek prosim w języku czeskim to stały się już chyba słowami, kluczami na bramce B podczas właśnie spotkania Czechów i Portugalczyków. Wszyscy wolontariusze cały czas mówili tylko obrigado i listek prosim. Także naprawdę dośmiesznie śmiesznie, staraliśmy się sobie pomagać i mieć dobrą zabawę i myślę, że naprawdę mieliśmy. No i na ostatnim meczu półfinałowym między Włochami a Niemcami byłem na jednym z tak zwanych kołowrotków, czyli już przy wejściu na stadion, jako tak zwany language support, czyli wsparcie językowe dla jednego z kierowników odcinka. Jeśli tylko cokolwiek się działo, kierownik sobie nie był w stanie poradzić, to ja tłumaczyłem. I tak jak mówiłem, no z, po angielsku, troszeczkę po rosyjsku, języka niemieckiego niestety e, nie rozumiem, nie mówię, nie używam. No ale w sumie język angielski jest na tyle teraz rozpowszechniony, że nie było większych problemów. E, co jeszcze ciekawego? No... Yy celebryci. Nie wiem, czy o tym mówić, bo w sumie tak naprawdę to była masa ludzi, sportowców i gwiazd te strady, które przechodziły przez moje bramki, czy z którymi się witałem. Chociaż to nie byli tylko Polacy, między innymi rozmawiałem z panem Limanem, Lehmann, Liman były bramkarz reprezentacji Niemiec, który, który Przyszedł w takiej większej grupie, m.in. z dziewczyną narzeczoną Bastian'a Schweinsteigera, jednego z graczy reprezentacji Niemiec, były bramkarz reprezentacji Danii, też wchodził m.in. wejściem, na którym pracowałem, Jürgen Klinsmann, między innymi też jeden z polskich polityków, E, znanych polityków i tutaj no troszeczkę, może nie powinienem o tym mówić, ale byłem zniesmaczony e, tym, że tak naprawdę polityk nie wszedł e, przez bramę na stadion, tylko tak naprawdę wyszedł, chciał wyjść naszą bramą ze stadionu. E, powiedzieliśmy, że już nie wróci, że po prostu nie możemy go wypuścić. Powiedział, że on jest VIP-em, że wjechał tunelem, wjechał samochodem, a chciał wyjść ze stadionu, dlatego, że ma bilet, którego mu nikt nie sprawdził i chce oddać koledze. No oczywiście kierownik odcinka, z którym, z którym pracowałem, zasugerował, że tak naprawdę to nie chodzi o to, że on chce oddać koledze ten bilet, tylko najzwyczajniej chce go gdzieś sprzedać. I tutaj tak troszeczkę byłem zdziwiony, dlatego, że tak naprawdę ten, ten, ten polityk dostał za darmo ten bilet, wjechał znalazł się na tym stadionie, ale jeszcze myślał o tym, że żeby zarobić ten 1000 czy 1500 zł i odsprzedać komuś bilet. No bo już jest na stadionie, bilet może być odsprzedany. Nie podobało mi się to bardzo, no ale chyba to tak wygląda i to jest normalne. Kibice no cudowni, Włosi, i Niemcy zresztą na pewno już nie, nie, nie raz nieraz słyszeliście tego typu Opinie. Większych incydentów nie było. E, jedyne co z takich nieprzyjemnych jeszcze rzeczy e, to jednego z Wietnamczyków, kiedy byłem, pracowałem przy wejściu na stadion, e, jakiś kieszonkowiec próbował okraść. Część pieniędzy mu po prostu odciął mu pasek, na którym miał taki mały właśnie zasobniczek z pieniędzmi odciął mu jeden z tych kieszonkowców, pociągnął w tłumie, ukradł mu ten pas, no ale jeszcze ten Wietnamczyk zdołał jakoś rękę wsadzić i część pieniędzy uratował. Kolejna rzecz, no na jednym z wejść, na których pracowałem, mężczyzna miał zawał, no ale to też w tłumie, to takie rzeczy się zdarzają. No i przede wszystkim bilety, podrobione bilety, to była zmora tych mistrzostw, jeśli chodzi o... o, o moją perspektywę, bardzo dużo ludzi było oszukanych. Na początku dziwiłem się, kiedy pracowałem przy sprawdzaniu biletów, dziwiłem się, że ludzie przychodzą, facet daje mi bilet, ja mu sprawdzam, czy jest prawdziwy, okazuje się, że tak, mówię mu, że już może przechodzić, a on w tym momencie daje pieniądze do kogoś do tyłu, płaci po prostu za ten bilet. Dziwiłem się, ale później zrozumiałem, że to jest najlepszy sposób na zweryfikowanie tego, czy ten bilet jest prawdziwy i czy na ten bilet można wejść. Chociaż na sam koniec mistrzostw okazało się, że nawet ta metoda nie jest dobra. Tak jak powiedziałem, ludzie pod stadionem stali, sprzedawali dwóch kibiców, już mniejsza o, o ich narodowość, ale przyszło do nas tuż przed meczem i, i chcieli wejść, ale już mieli odznaczone bilety jako sprawdzone, czyli najprawdopodobniej ktoś wszedł na te bilety, podał je później przez płot komuś innemu i te bilety ponownie zostały sprzedane właśnie pod stadionem. Za duże pieniądze. To był jeden problem. Drugi problem to były podrobione bilety, czyli wyglądające tak samo, ale, ale później nie można było ich sprawdzić ani markerem, ani w systemie elektronicznym, czy one są, czy ich nie ma. I tutaj kilku też kibiców spoza granic Polski, kibiców innej narodowości, Miało z tym problem. Kiedy poinformowałem ich, że no niestety na te bilety nie wejdą, spytali grzecznie, to gdzie oni mogą kupić oryginalne bilety. Powiedziałem, gdzie? Bez, bez pytania, bez jakichś awantur poszli i kupili te bilety. Okazało się, że, że, że te podrobione kupili za 500 euro za sztukę, także naprawdę dużo pieniędzy stracili. Na trzecie, taka moim zdaniem najbardziej wyrafinowana powiedzmy sztuczka, a tak naprawdę wielkie oszustwo, które, które zauważyłem dopiero ostatniego dnia, to było to, że powiedzmy ktoś wylosował bilet, ktoś kupił bilet, Sprzedał go powiedzmy na Allegro, czyli bilet jest legalny, jest wystawiony przez UEFA, nie jest sprawdzony już, że, że, że ktoś już wszedł na ten bilet, tylko normalny, prawdziwy bilet z UEFA sprzedaje, i później zgłasza do UEFA, że ten bilet został e, zgubiony. UEFA wprowadza ten bilet na czarną listę a wystawia duplikat człowiekowi, który zgłosił to, że zgubił ten bilet, czyli temu, który wylosował, który jest w systemie UEF. Ten człowiek później odsprzedaje ten niby zgubiony bilet, a wchodzi na swój prawdziwy duplikat. I często ludzie przychodzili z normalnymi, dobrymi biletami UEF, ale te bilety były na czarnej liście. Także był legalny, był prawdziwy, był niesprawdzony, ale w systemie komputerowym pojawiał się jako zastrzeżony i już człowiek nie mógł wejść na taki bilet. Także naprawdę nieładnie, że takie incydenty miały miejsce, chociaż no z drugiej strony może ja dużo czasu na to poświęciłem, mówiłem o tym, ale, ale tak naprawdę tu było kilka wypadków podrobionych biletów. No oczywiście największą atrakcją wśród stewardów, czyli wśród tych panów w zielonych kamizelkach były dziewczyny z ukraińskiej grupy feministycznej Femen, które przepraszam, protestowały w swój, w swój oryginalny sposób, no i ci młodzi, e, dobrze zbudowani stewardzi mieli bardzo dużo radości, kiedy mogli te e, skąpo odziane Ukrainki wyprowadzać ze stadionu, czy sprzed hmm, stadion. Generalnie świetna sprawa, jeśli chodzi o wolontariat, e, wiem, słyszę już głosy, że a, dałeś się wykorzystać, robiłeś to za darmo, chociaż powinni ci zapłacić. Nie, wolontariat właśnie na tym polega, że robię to za darmo, z uśmiechem na ustach jestem zadowolony i w stu jestem zadowolony z tego, co przeżyłem, co widziałem i najważniejsze, że miałem bezpośredni wpływ na to, jak kibice z innych państw czuli się w Polsce. Naprawdę, czułem to każdego dnia, że jestem pomocny, że ludzie oczekują ode mnie pomocy i że są szczęśliwi, kiedy podchodzę do nich i mówię przepraszam, nie róbcie sobie nawzajem zdjęć, ja wam zrobię zdjęcie razem. Po co ci ludzie przychodzą na ten stadion z aparatami fotograficznymi? Jedno, no to wiadomo, zrobić zdjęcie stadionu i piłkarzy, ale z drugiej strony najważniejsze to jest to, żeby na Facebooka czy gdziekolwiek indziej wkleić sobie to zdjęcie i pokazywać, a zobacz, byłem w Polsce na meczu. No dobrze, byłem sam, ale tak naprawdę byłem z kimś jeszcze, a mnie na tym zdjęciu nie ma. Dzięki mnie to, że robiłem ludziom zdjęcia, mają grupowe zdjęcia, ładne profesjonalnie prawie zrobione, dobrze wykadrowane razem, także naprawdę sprawiałem, żeby ci ludzie byli szczęśliwi. Pomagałem komu mogłem, byłem totalnie zmęczony po każdej mojej zmianie, ale przychodząc do domu, kładłem się do łóżka po szybkim prysznicu i myślałem, jestem naprawdę szczęśliwy, bardzo się cieszę z tego, co dzisiaj przeżyłem. Jeśli chodzi o innych wolontariuszy, mieliśmy centrum wolontariatu tuż przy stadionie, po każdym meczu po każdej zmianie mogliśmy pójść y, oglądać na dużym ekranie tam na bardzo wysoki, bardzo wygodnych kanapkach y, y, mecze. Dostawaliśmy jeść, dostawaliśmy piwo od jednego ze sponsorów na C i spędzaliśmy naprawdę bardzo dużo czasu razem, bardzo fajnego faj bardzo dużo fajnych wspomnień mam właśnie z tymi ludźmi jakieś nowe przyjaźnie, tak jak już mówiłem na początku no i ostatniego dnia w, w, ostatni dzień meczowy to był czwartek Niemcy Włochy a ostatniego dnia kiedy już mogliśmy przyjść do centrum wolontariatu to był piątek Wspólne zdjęcie na Murawie Boiska, krótki mecz na Murawie Boiska Stadionu Narodowego, a w piątek wieczorem impreza integracyjna, pożegnalna w Centrum Wolontariatu razem z rozdawaniem nagród, dyplomów i innych gadżetów wszystkim wolontariuszom. Dostałem między innymi medal właśnie z Euro 2012, dyplom i taki jeszcze certyfikat zaświadczający, że E, tego typu właśnie e, działalność prowadziłem podczas Euro 2012, czyli że byłem wolontariuszem. Bardzo miło, bardzo fajnie. Jestem naprawdę przeszczęśliwy, że wziąłem udział w tej imprezie. Jeśli chodzi o wolontariat, zachęcam Was bardzo serdecznie do yy, wzięcia udziału, nie wiem, w Mistrzostwach Świata, w piłce ręcznej, w koszykówce. Na pewno yy, tam, gdzie mieszkacie, są miejsca, gdzie można zapisać się i można być wolontariuszem. Także takie krótkie podsumowanie tego Euro 2012 z, mojego, z mojej perspektywy. Tak jak mówiłem, nie mówiłem o, o, o yy, piłce nożnej jako takiej, ale o tym, jak widziałem euro przez pryzmat oczami wolontariusza dumnego, szczęśliwego, uśmiechniętego. Łukasz Witkowski, podcast Polski Detroit. Mam nadzieję, że już niedługo znowu się usłyszymy. Trzymajcie się. Na razie. Hej. Sponsorem tego podcastu jest Na szczęście nie mamy żadnego. I w tym jesteśmy lepsi od zwykłego radia. Podcast Polski Detroit. Bez sponsora, bez cenzury.